No wystartowaliśmy z pierwszej linii, z drugiego miejsca, do pierwszego zakrętu udało nam się zamknąć Pawła Hankiewicza, no i co, i później starałem się jechać jak najszybciej. Generalnie przygód dużych nie było, nic się nie działo, obserwowałem Pawła i, i Krzydego, Daniela Krzysiaka, który jechał fenomenalnie. I jak zobaczyłem, że Paweł pojechał na jokerlapa, no to postanowiłem, że na następnym okrążeniu pojadę, żeby, żeby jakby nie miał wolnego pola do odrabiania. Jak zobaczyłem, że wyjechał za Danielem, to stwierdziłem, że jeszcze jedno kółko zrobię. No i na ostatnim okrążeniu wjechałem na Joker Lapa, ale no niestety wyjechałem. Wyjechałem przed, e, za Pawłem, no i już no, do końca jechałem za Pawłem. Obserwowałem Roberta, który się wściekle zbliżał do mnie. Za dużo się nie działo, ale się bardzo cieszę z punktów, no bo Paweł pierwszy raz w Mistrzostwach Polski startuje, więc punktów nie zabiera, więc, więc jest e, dobrze punktowo bardzo.